jest 12 lutego 2011 roku godzina 18.24 no, żuję segumę e, żuję i tak mi przyszło do głowy nasza klasa co powinni zrobić właściciele z naszą klasą według mnie usunąć a rząd polski jeżeli tako istnieje, Powinien to zdelegalizować w pizdu Żeby nie było żadnych naszych klas i tym podobne Żadnego takiego gówna Bo przez to to ludzie się tylko wieszają I taka jest prawda Żadnego pożytku z tego nie ma Doklejułem taki dodatek, który nagrywałem z kolegami Takie historyjki śmieszne dość <śmiech> No to sami słuchajcie Ja zacznę, a więc powiem. To był rok, bodajże, siedemdziesiąty dziewiąty. Jezus Marewsza, nic się na świecie nie było Byłem, byłem, to się nie bój, nad myślę, lat. Nie wiem. Stałem sobie pod podnóżem góry. Aż tu nagle patrzę znajom twarz, patrzę a tu michał jedzie na rowerze nagle ni stąd ni z osąd jednak ukam musiał od rower rat odczepiło i jak więc na twarz dwa przednie zęby dokasaczył Piotrek. nie należy się z tego śmiać. To mogą skończyć się tragicznie. <grystanie> Marcin powiedz coś śmiesznego. Halo Marcin. Tak, jestem ten czas ale nie przychodzi mi nic na myśl o tej godzinie. Aha, no to ja powiem coś śmiesznego. Byłem się dzisiaj w Realu. I Stoję przy kasie. O tam, jakaś pani <śmiech> z workiem kiszonej kapusty. Już dosłownie <śmiech> płaciła. Wrzuca tą kapustę. Jakiego boncura wypuściła na zewnątrz? Jezus Maria, ja myślę, że się udławię. Nie dało się oddychać. Wziąłem te produkty w pizdolę do innej kasy, tak śmierdziało, jakby zjadła ten, ten 10 minus dziesięć kilo, przez jakby to 10 kilo jadła, I takiego ty ja, ty, ja mam lepszą historię, powiem wam, to było w roku bodajże 2006, jak dziś pamiętam. Wybladzimy się z kolegą Michałem W do McDonalda na rowerach. I mówi tak. Weźmy te cheeseburgery na wynos. A że McDonalda to jest fast food ekologiczny. No więc dają tam torby papierowe, prawda? Miał w tej torbie 10 cheeseburgerów. Wracamy do domu. Jedzie. Raz, dwa, trzy. Aż tu nagle, jak te cheeseburgery, pisto na ziemię. Michał za nimi. Biegnie, łapie jednego, drugi, trzeci. Toczą się jej, co miał, miał 10 lat. Jaka przykrość mu się stała. Po prostu, bek. Musimy go uspokajać. Mówi, że się nic nie stało. A tuż nagle, no, cheeseburgery się... Pies Rzeżar w pokoju. Jednego tych później. I po, nie miał nic o jedzenia. Na drugi dzień ten sam Michał wybrał się już tylko do dopustem do tego reala. No i mówi tak, zjem sobie już spokojnie, nie? Wchodzi na mężczyznada, zamawia, wiecie, tamto, sianto. Co tam chciał? Idzie z tatą. Idzie z tatą, tylko zauważył tabliczki, <grym>, że świeżo świeżo ten Świeżo, no, jak to się mówi, niemalowane. Myte, świeżo myte. I jak nic z tą tacką na ziemi się przewrócił. Jaki to był Bek, po prostu, po prostu był taki płacz, jeden wielki, no, że się nie dało. Nie dało się. <głos> Trek, to koniec twojej historii? Tak. Dobra, ja mam taką krótką historię. Byłem w McDonaldzie w tym roku chyba. No w, no w tym roku. I tak, było też myte świeżo. I idę tak sobie z cheeseburgerem, taki happy, idę, idę, idę i już dosłownie koło koło tego takiego siedzenia tam się siedzi, taki wersalka, no nie wersalka. Ja takie No, takie siedzenie. Jakże mi się poślizgnął. Jak ten cheeseburger poleciał na tackę. Jak przewrócił Coca-Colę, to się wylała. <grystanie> A ja na to siedzenie sobie upadłem. No. Powiedziałem, że nagrywałem to z kolegami, ale... Yy, jeden kolega miał problemy z kimś tam mu zarzygał sobie pokój, więc się wycieszył i było tak, żeby nie było takiego czegoś. Mówi, mówi, mówi i nagle i zarzygany cały mikrofon i w ogóle, albo coś tam. A drugi kolega miał problemy z internetem. Gada, gada, gada, a tu pip nagle go przerwało, rozdupcyło i koniec rozmowy. I to tyle właściwie. Eee, no, co to ja jeszcze chciałem? Nic nie chciałem. Tyle. Do następnego odcinka. Cześć.